Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek osiemnasty. 18. Ciąg dalszy części ósmej Rekruci opowiadali mi sceny brania ich do wojska. Wszystkich śpiących w nocy pobrano. Jeszcze po umundurowaniu trzymali ich pod strażą. Kilka lat temu rekruta łapali w nocy, krępowali i przywozili do powiatowego miasta. Tu, przy daniu rekrutskiego ubrania, golili mu włosy od ucha do ucha, jak dezerterom, żeby mu trudniej było uciec. Potem, pod silnym konwojem, prowadzili do pułków. Obecnie, haniebne golenie głowy rekrutom zniesiono lecz w niektórych miejscach Moskwy jest ono jeszcze w użyciu. W Moskwie już nie łapią w nocy rekrutów. W Polsce jednak rząd moskiewski bierze ich jak złodziei w nocy. Schwytają nieprzygotowanego we śnie chłopaka i postępują z nim jak z aresztantem. Jest to rzecz wiele sama przez się mówiąca, że rząd musi gwałtem brać rekrutów i gnać ich pod najściślejszym dozorem do pułków, że lud ma tyle odrazy do tej służby w innych krajach zaszczytnej, że jego niechęć inaczej przełamaną być nie może jak gwałtem i gnaniem. I że wreszcie mimo odrazy strach robi z tych niezadowolonych ludzi posłusznych i dobrych żołnierzy. Opowiadali mi jeszcze towarzysze moi sceny pożegnania z matkami, siostrami, żonami i z dziećmi, scen więcej rozdzierających, boleści więcej głośnej nad sceny pożegnania z rekrutami. Nie widziałem U nas chłopak wzięty do rekrutów Uważany jest jakby na śmierć skazany Pogonią go gdzieś daleko od ojczyzny Gdzie ani mówić po swojemu Ani modlić się w swoim kościele nie może Ciągle pod rózgami, W służbie trudnej i niewdzięcznej Albo umiera, albo powraca do domu jako starzec złamany do niczego Każdy więc litością się przejmuje nad nieszczęśliwym młodzieńcem Oto partyja rekrutów wychodzi do Moskwy Matka jak martwa leży bez przytomności Ojciec ją trzeźwi, a syn musi porzucić biedne matczysko w tejże chwili Inna matka o kiju wlecze się za rekrutami utyka i błogosławi inna znowuż zapłakana skrzywiona boleścią daje ostatni grosz synowi żona załamuje ręce inna postępując za partią prowadzi za rękę kilkuletnie dziecię które czepia się ojca i chce go zatrzymać tam znowuż tłum kobiet płacze i krzyczy, przywołuje braci, mężów i synów, których żołnierze z karabinami nie wypuszczają z szeregów. W każdym oku łza, w każdej piersi jęk, odpędzane, odganiane, cisną się biedne matki i jej ojcowie dostrzeżonych synów, którzy idą na utracenie. Wszystko wzruszone, strwożone, scen pełnych boleści bez liku. Któż z nas nie widział branki? Partia już poszła, a za nią kilka kobiet z tłumoczkami postępuje. Niektóre z nich odprowadzają braci lub kochanków, inne chcą w mieście upaść do nóg wielkim panom, i poprosić, żeby im syna oddali. Inne na koniec bloką się za mężami do pułków. Gdzie ich czeka? Boże chroni. Takie życie. W czasie branki biedny lud robi tysiączne starania, żeby ocalić synów. Ojcowie dają ostatni pieniądz doktorowi, żeby uznał synów za niezdatnych do służby doktor pieniądze bierze lecz syna nie uwalnia w czasie branki major oficer każdy urzędniczek każdy pisarczyk bierze drze z biednych boleść jest łatwowierną sądzi że niepodobna aby inni nie czuli cierpienia jego dają więc co mają a synowie idą na utracenie. Słuszna boleść, sprawiedliwe łzy ludu. Jest to pożegnanie ze skazanym na utracenie cech narodowych, uczuć swojskich, myśli jasnej. Na życie trudne służbę ciemiężcą. Noc branki w Polsce jest dniem przejścia anioła zabijającego w każdym domu pierworodnego syna. Jest nocą bólu, płaczu, krzyku i trwogi. Rzadki dom w tej nocy pozostaje spokojnym. Wszędzie nieszczęście głośne i wielkie smutkiem powleka cały kraj. Cały kraj jęczy płaczem, prosi bolem i modlitwą o ulżenie. Mimo woli nasuwa się nam pytanie, czym zastąpić przymusowy pobór rekrutski? lub, jeżeli on jest koniecznym, jak go zrobić mniej dotkliwym dla mieszkańców? Każde państwo zaborcze lub przymuszone bronić i nieustannie strzec swojej niepodległości, interesów, handlu i cywilizacji potrzebuje koniecznie regularnych, stałych i znacznych wojsk. Ochotnicy werbunek mogą zapełnić wielką liczbą szeregi, ale nie stawią groźnych sił, z którymi można by dzielnie i energicznie poprzeć wojnę. Jedyny więc środek do utworzenia znacznych wojsk jest przymusowy pobór. Państwo często jest zmuszone uciekać się do niego. Często zachodzi potrzeba utworzenia armii stu lub dwustu tysięcznej. Potrzeba jest nagłą. Trzeba więc, żeby rząd Miał prawo do zebrania potrzebnej liczby ludzi. To jest prawo przymusowego poboru. Ale pobór powinien być mało dotkliwym dla mieszkańców. Będzie zaś takim, jeżeli formy poboru i gnania nie będą tak surowe. Liczba lat obowiązkowej służby zredukowana do trzech lat jak w Prusach. Jeżeli żołnierz nie będzie poniewieranym, bitym za najmniejsze służbowe przewinienie lub dla humoru pana oficera, jak to się w Moskwie praktykuje. Jeżeli w służbie nie będzie zmuszonym do zaniedbania religijnych obowiązków przez brak kościołów i księży jeżeli przestaną go karać za mówienie ojczystym językiem, jeżeli mu dadzą małą swobodę ograniczoną powinnościami żołnierza, jeżeli wreszcie służba ta będzie miała charakter pracy i służby swojemu ojczystemu rządowi i narodowi. W Polsce pod rządem moskiewskim, austriackim i pruskim Ostatni warunek nigdy nie może wejść w warunki folgujące przykrości poboru i branka, szczególnie moskiewska, pozostanie zawsze okropną, trwożną i bolesną w całym narodzie, która się co rok powtarza. W państwach zorganizowanych na zasadzie siły i przywileju potrzeba wojsk jest ustawiczną i ciągłą i pobór przymusowy jest złem koniecznym. Złe to zaś nie usunie się inaczej, jak ze zniszczeniem zasady przewagi, zaboru i rozboju politycznego. Trzeba koniecznie państw chrześcijańskich, polityki sprawiedliwości, dyplomatyki cnotliwej, instytucji stanowiących szczęście ludu, ażeby można znieść wojska. Może to kiedyś nastąpi, ale dzisiaj jeszcze daleko do takich urządzeń. Rząd moskiewski w Polsce powinien bramkę uczynić jak najmniej dotkliwą, żeby nie odrażać od siebie nieukontentowanych, gdyż uspokojenie narodu może być osiągnięte tylko przez postępowanie pełne tolerancji i sprawiedliwości, rozdrażnienie i ucisk może dla samego najazdu być z czasem bardzo niebezpiecznym. Pisząc o wojskach i rekrutach, zapatrywałem się na te instytucje z ogólnego stanowiska państw i dorzuciłem kilka słów z stanowiska Polski, i wytknąłem zarazem błąd rządu moskiewskiego, który leży w jego srogości, a z którego rzeczą naszą jest skorzystać. Nieszczęściem i właśnie tą surowością zmuszeni jesteśmy do większej pracy dla niepodległości i wolności polskiej.